Thank you. Stoi zade, Uzosam, czekolada osam, ale winny moj majmak, ale winny kryusiułak. A czemu czekolada się śpiewa czekolada? Czekolada. To jest piosenka o ziemi się Czekolada. Co za co, co to tych tym wszystkim jest? nie, śpiewa. nie, śpiewa, nie, nie ja zna. Zna. czekolada? Nie śpiewanie. miła. Nie śpiewanie. Po angielsku ma czekoladę tutaj, Gdzie tutaj tak, ja Teraz po przychodzi. tą łańcuchem drga, wąsem kręci. Wena tak, Jak chce iść na zarotę do dziewczyny, musi ten wąsem kręcić. Ale, z Widzisz, przychodzi, bo ja mówi teściowa, przyszła do, do drugiej wagi. Łąny się tanym. ta to są wiązki słomy te garnkiny. No, no, no. Stopki. Y, nie, się to nie, wam tam nie Z Pan z czego powie. Ziste schadykiem tasium, dorferwiczne Widzisz ten Pieroński się tu idzie. I ona potem na niego nadaje. z osa, czekolada osa. Czyli kołysce już siedział, a już czekolada żar Bo to już taki ten. No ale to ta czekolada ciągle wietręczyła. Nie, nie czekolada, tylko czekolada, czekolada, czekolada. Czekolada. Czekolada, czekulada. Czekulada, czekulada. Czekolada powinno być czekulada. No, no, a, no, no, a że A to jest... A że A to Czekulada to są czekolady. Czekoladki. mieć ten akcent jeszcze. Ale pan zajmował tak. Ale się dzieje cichutko. Jeszcze to bo pogotowie było. było to jest. Tak? Ale już dobrze. Ale no, nie było nic. Nie no, było tak.